Boże Słowo, nad którym pragniemy się pochylić. Czytamy zapisane w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale, w pierwszych 14 wierszach. A gdy Jezus opuszczał świątynię i odchodził, przystąpili uczniowie Jego, aby Mu pokazać zabudowania świątyni.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 O to, abyś był tu razem z nami, abyś dotykał naszych serc, przede wszystkim, abyś do nas przemawiał. Prosimy Cię o to w imieniu Jezusa Chrystusa, Pana naszego. czas, okres Adwentu, ile głębokiej i bogatej treści mieści się w tym krótkim słowie. I to też sprawia, że często ludzie na przestrzeni wieków czekali na coś niezwykłego. Coś, co miało sprawić wielkie wrażenie i pozostawić trwały ślad. Ale drodzy, czy my, wsłuchując się te dzisiejsze słowa, nie myślimy podobnie? Kiedy Przybliżone zostały nam te, a nie inne wypowiedzi naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, kiedy czytamy o rzeczach, czasach przyszłych. Samo tłumaczenie słowa adwent mówi, że to przyjście, a więc to oczekiwanie na coś. Czas Adwentu ma każdego z nas również przygotować na przyjście, natchnąć nową nadzieję. Ma przeniknąć nasze duchowe życie, tak jak słońce przenika nasze bytowanie. I drodzy Obojętność nie może mieć tutaj miejsca. Jest bowiem przeciwstawieniem się rzeczywistości. Dlaczego zatem dzisiejsze słowo maluje przed nami taki, a nie inny obraz? Ktoś powie niezbyt optymistyczny, raczej pesymistyczne wypowiedzi. Uczniowie z Jezusem są w świątyni jerozolimskiej. My tylko z opisów możemy sobie wyobrazić, jak był to wspaniały i piękny przybytek. A oto słyszą z ust swego Pana, który mówi do nich tak. Zaprawdę powiadam Wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. Po takiej zapowiedzi, no oczywiście człowiek może spodziewać się najgorszego. I zresztą nie minęło wiele czasu, Przyszedł rok 70. Jerozolima, a z nią i ta piękna świątynia została zniszczona. Rzeczywiście, nie pozostał kamień na kamieniu. Dopełniły się słowa prorostwa Jezusa Chrystusa.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 Oni byli ciekawi, kiedy nastanie ten czas, gdy połączą się ze swoim Panem w Jego Królestwie. I powiemy, to nie tylko była ciekawość uczniów. To jest ciekawość człowieka po dzień dzisiejszy, który często zastanawia się, kiedy będzie ten ostatni moment. Moglibyśmy tutaj nawet przytoczyć wiele przykładów pokazujących, jak człowiek próbował odgadnąć ten czas, ten dzień, aby nie zostać przez Boga zaskoczony. I Pan Jezus rozpoczyna słowami. Baczcie, żeby was kto nie zwiódł. I te słowa nie straciły zupełnie na aktualności. Bo drodzy, my też musimy baczyć, aby nas ktoś albo coś nie zwiodło. Nie odciągnęło od tej Bożej drogi. Bożej drogi, po której, tak, niektórzy mówią, wieszczą, niewielu pragnie iść. A zwiedzeni jesteśmy różnymi filozofiami, prądami, Czasami nawet odczytaniem Bożego Słowa. Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim mówiąc, jam jest Chrystus. I tutaj znowu nawiązując do historii można było powiedzieć, tak, rzeczywiście było. Przyszli tacy, którzy mówili o sobie, jestem Chrystusem. Jakiś czas temu czytałem o wydarzeniach, jakie miały miejsce w Rosji. Pojawił się Chrystus i, drodzy, wielu za sobą pociągnął. Wielu uwierzyło. Stąpił na ziemię Chrystus. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Ktoś kiedyś zadał sobie trudu. Aby policzyć, ile było dni spokojnych na ziemi. I drodzy, wynik jest porażający. Dni, kiedy na ziemi nie było szczęku broni, jest naprawdę niewiele. Wieści wojenne ciągle... Mimo, że żyjemy w XXI wieku, mówimy, Europa jest spokojna, a z tej czy z tamtej strony dochodzą do nas różne wieści wojenne. Ostatnio jeden naród próbuje straszyć drugi, bombardując jego wioski, pokazując, my mamy broń, nas musicie się bać. Ale co mówi Pan Jezus? To musi się stać Ale to jeszcze nie koniec Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi I królestwo przeciwko królestwu Czyli moim znaczy Człowiek powstanie przeciwko drugiemu człowiekowi Dotąd żyli z sobą Jako sąsiedzi Pomagali sobie Służyli sobie Wystarczyło niewiele Iskra zarzewia. Drodzy, o tym no, dowiadujemy się, na przykład ilekroć odwiedzamy naszych wiślan w którzy mówią właśnie, że tam oni tego doświadczyli. Było małżeństwo. Mąż żoną, kochali się. Ale on był Serbem, a ona była Chorwatką. W innym małżeństwie ktoś był muzułmaninem, a ktoś był, załóżmy, bośnia, Bośniaczką. Powstali przeciwko sobie. Sąsiad strzelał do sąsiada. Będzie głód i mur a miejscami trzęsienia ziemi. Powiemy tego doświadczamy. O tym ciągle z ekranu telewizji, z radia mówią w jednym miejscu nadprodukcja, z drugiej strony głód. trzęsienia ziemi, kataklizmy, to, powiemy, chleb powszedni społeczeństwa, którego cząstką jesteśmy. Ale to wszystko dopiero początek boleści. No Ktoś powie, no, czy jeszcze coś gorszego może nas spotkać? Okazuje się, że tak. Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą. Nie tak dawno, bo trzy tygodnie temu obchodziliśmy dzień modlitwy za prześladowany Kościół. W świecie wyznawcy Jezusa Chrystusa są prześladowani. Wczoraj czytałem, że w Afganistanie dwóch Afgańczyków zostało skazanych na śmierć, dlatego, że porzucili Islam i przeszli na chrześcijaństwo. Opinia światowa próbuje w coś w tym wypadku zrobić, próbuje walczyć, wyrażając swoje niezadowolenie. Ale jest małe prawdopodobieństwo, że zostaną uratowani. Tak jak na przykład takie wypadki mają miejsce w niektórych częściach świata. Narody będą pałać nienawiścią do Was dla imienia mego. I wówczas wielu się zgorszy. Wówczas niektórzy postanowią, przecież życie jest dla mnie najważniejsze. Nie wszyscy jesteśmy bowiem tacy odważni, jak pierwsi chrześcijanie, którzy szli na arenę, uchwycili się swego Zbawiciela. Drodzy, żeby zakończyć ten pesymistyczny obraz świata, chcemy się odwołać do słowa, które Pan Jezus pod koniec wypowiada. A kto wytrwa do końca ten będzie zbawiony. I tutaj, drodzy, dochodzimy do sedna nauczania, zwiastowania Kościoła. Ważne jest, aby każdy z nas był pewien zbawienia. Od dziecka byliśmy wychowywani w tej właśnie prawdzie Bożego Słowa. I wiemy, kto ma Syna Bożego, ten ma życie. I jeśli w tej wierze, którą wynosiliśmy i wynosimy z domu, wytrwamy, zbawieni będziemy. Pytanie tylko, czy wytrwam. I po to właśnie, drodzy, jest ten, mówimy, błogosławiony czas adwentowy, aby na nowo na te zagadnienia spojrzeć. Właśnie w tej perspektywie, drodzy, że każdy z Was, jak również i ja, z każdym dniem zbliża się do pewnego momentu, kiedy mówimy, nastanie koniec. I to obojętnie, czy doświadczymy tego, o czym mówiłem, czy po prostu przyjdzie Chrystus, aby nas Zabrać. I zadam teraz pytanie, drodzy. Mam nadzieję, że się nie obrazicie nam. Po coście tu dzisiaj przyszli? Aby dopełnić tego, co wynieśliśmy, że czas Adwentu każe nakazuje przygotować się, bo wypada, czy, drodzy, przyszliśmy tu po to, aby swoją wiarę wzmocnić, by przeżyć społeczność z Chrystusem, korzystając z Jego zaproszenia i z Jego darów. Bo, drodzy, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I będzie głoszona ta Ewangelia o królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom. Możemy powiedzieć, że w zasadzie to to się już dopełnia. Ewangelia głoszona jest po całej ziemi. Dociera do wszelkich zakątków. Mamy coraz Lepsze przecież możliwości. Niektórzy mówią, nawet nie trzeba wychodzić w niedzielę z kościoła, wychodzić z domu i iść do kościoła, aby przeżywać społeczność z wierzącymi. Wystarczy siąść sobie w domu przed internetem, włączyć transmisję i słuchać. Ja zawsze mówię wtedy na to, tak, to jest dla tych, którzy nie mogą. Nie dla tych, którzy nie chcą rano wstać, ale dla, dla tych, którzy nie mogą. Bo, drodzy, ważna jest społeczność, jaką my tu, jako zbór, tworzymy. I, drodzy, nas to powinno boleć, jak niektórych z nas tutaj nie ma. My cieszymy się tym, że Ewangelia bez przeszkód jest głoszona. Wierzymy także, że będzie głoszona wszystkim narodom. To było polecenie Pana Jezusa. Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. I wtedy nadejdzie koniec. I zakończę takim stwierdzeniem. My zwykle Adwent przeżywamy, że to jest przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia. Będziemy przecież po raz kolejny obchodzić pamiątkę przyjścia Pana Jezusa, Jego urodziny. Ale chciejmy, drodzy, przeżywać Adwent jako oczekiwane na Jego, owszem, przyjście, ale drugie przyjście. Że On przyjdzie. Jako Król, jako Pan Dlatego jak powiada Jakub Bądźcie cierpliwi Umocnijcie serca swoje Bo przyjście Pana jest bliskie Na pewno bliższe nam Aniżeli tym, którzy te słowa kiedyś czytali Oby zatem dobry Bóg dał nam ten możliwość ciągłego pochylania się nad Jego Słowem i coraz lepszego przygotowywania się na Jego przyjście. Oto Cię, Panie, prosimy. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Chcielibyśmy wznieść teraz swoje serca do Boga i modlmy się, a do naszej też modlitwy chcemy załączyć tych pośród nas, którzy w minionym tygodniu obchodzili i dziękowali Bogu za swoje jubileusze. Panie Boże, dziękujemy Tobie, że możemy pochyla Cię nad Twoim Słowem. Że możemy także odczytywać z tego wszystkiego, co nas otacza, wskazania do naszego codziennego życia. Panie, usuwaj z naszego serca wszelkie wątpliwości czy obiekcje. spraw. Abyśmy wytrwali, abyśmy w ten sposób mogli już teraz być pewni miejsca w Twoim królestwie. Panie, chcemy także przynieść Tobie tych, którzy przeżywali takie szczególne dni w swoim życiu. Razem z nimi dziękujemy Tobie za Twoje prowadzenie ochronę, wsparcie. Miej nadal swoje opiece, otaczaj dobrymi, miłującymi sercami. Bądź wreszcie z nami wszystkimi i prowadź nas. A prosimy Cię o to w imieniu Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, a naszego Pana i Zbawiciela.